A w, y, o stronie wietnamskiej, o tej stronie słabszej, partyzanckiej mówił, y, żeby oni wygrali, wystarczy, że nie przegrają. Tak? Mm -hmm. I, I w tym I banale kryje się dokładnie mm -hmm. pewna mądrość i kryje się doskonała analogia. Tak? Ym, Iran może ponieść dużo większe straty, ale Iran jest gotów, te, na poziomie politycznym, gotów te straty ponieść. I jeśli nie zostanie rzucony na kolana...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 Panie uh, uh.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 czy może znowu to pokazuje nam, jak bardzo Amerykanom zależy na tym, żeby tę wojnę przerwać lub w ogóle zakończyć? Tak, wydaje mi się, że to jest jednak sygnał, który, czy, czy, czy pewien przejaw, przejaw, który pokazuje, że Amerykanom zależy na tym, żeby, żeby tę wojnę przerwać. Też jak się analizuje te dwie propozycje, tak? dlatego, że jest propozycja irańska, która gdzieś leży na stole 10 dziesięciopunktowa, jest strona amerykańska piętnastopunktowa. No, no one są od siebie odległe. Trzeba to powiedzieć wprost. One są od siebie odległe, no dlatego też ten proces ucierania tych stanowisk no przy tak napiętej sytuacji będzie szalenie trudny. Więc ja bym powiedział, że tutaj no, no sam fakt, że ale trzeba przyznać obie strony, no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 jako fakt medialny, nie chcę teraz jakby wnikać na ile jest to potwierdzona czy, czy była to poważna próba, ale rzeczywiście Irańczycy grozili no, politycznym zabójstwem Donalda Trumpa, tak? I to niedawno. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa lata temu przed, przed wyborami. Więc skądinąd wiemy, że Donald Trump po prostu personalnie no, nie jest wielkim fanem Iranu, tak? Więc wydaje mi się, że, że to The takie osobiste...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 zdrowie powtórka programu zmiana klimatu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 brzasku aż do nocy czasem w nocy podśpiewuje no także i to i to jest śpiew w locie to by można było porównać jakbyś każdy z nas jakbyśmy wbiegali na któreś piętro wieżowca po drodze nucąc arie operowe więc bezsensownych fałszów. tak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 Już dzisiaj o 12.30. Autopromocja.